Czy wiesz co tyście już wielki są zamknięte, czy już wiesz co by nie ludzie ci ludzie cisną bremnie a Czy masz w swoich pięściach siły do jednięcia? tego co słyszało obrzuca nie z pojęcia Kim ty jesteś, co ty myślisz, co ty widzisz, co ty wierzysz, co ty wiesz Nie po trupach, butach, Czyste, dobrym gruntem właśnie tutaj Lsr ten nuta jest ze mną, nie w ciemno, w ojciec ha, obiecuję bracie, że to gówno nie jest nadaremno Mamy bracie bajer, który co życie daje, mamy tutaj cenę Spożyć na LS, powiedzieć, że jesteście, choć nie zawsze to biegle. Liczą się szczeble, więc poza to co widzę. Mijam to co nienawidzę. Radyściu, barier nie widzę. No to dawaj pierwszą ligę, co że to ważasta. Tu nie ma problem, może kogoś co reprezentę to miasto. A Ty na mnie, reprezentuję STRD właśnie. Nie jestem dziewko wiosny, stoję u siebie na klasce Szanuję tych co mnie szanują, a do wojny was chce. A czu, ty niech nie czują i nie głoszą waszą maskę. Łaskę! Laskę.